Dzień dobry Państwu. Marcin Gal, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pani Anna Polomski z Hamburga, która chciała opowiedzieć swoją sytuację aktualną. I chciałem podkreślić, że to jest nowa sprawa z dzisiaj, dlatego oddam pani Annie głos. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Czy może Pani tak krótko opowiedzieć, e, jaki był powód, że Pani zgłosiła się o pomoc do na naszego stowarzyszenia? Hmm, chodziło o to, że Jugendamt, pod pretekstem, że mam dać dzieci na dwa tygodnie do, pod opiekę ojca, tak? wydał postanowienie, że jednak dzieci do mnie nie wrócą. Na podstawie opinii psychologa, który stwierdził, że moje, mój synek, który w tej chwili będzie miał 5 lat, tak? Jest jakby opóźniony w rozwoju o pół roku i to było podstawą do tego, żeby stwierdzić, że nie nadaje się do opieki nad dziećmi. Rozumiem, ale to z tego wychodzi, że pani jest w separacji z ojcem dzieci, tak? Tak, od dwóch lat jestem w separacji z ojcem dzieci. Mamy w sumie czwórkę dzieci, dwójka starszych dzieci bliźniaków, które mają 12 lat pod, w, w, w, w naszej wspólnej konsultacji została z nim, a dwójka młodszych dzieci została ze mną. Rozumiem, że to wszystko się odbyło za pośrednictwem sądu? Tak, to wszystko odbywało się za pośrednictwem sądu. I do dnia właściwie dzisiejszego wszystko było tak polubownie zarpione, tak? No coś w tym stylu, chociaż mój mąż w pewnym momencie zaczął tu mi się odgrażać, że zrobi wszystko, żeby zabrać mi wszystkie dzieci. Pod y -hmm. tym względem, że on ma niemieckie obywatelstwo, jest mam polskie obywatelstwo i na tej zasadzie to działa. Znaczy pani ma tylko polskie, on ma tylko niemieckie? Tak, mój mąż miał polskie obywatelstwa w 2001 roku zanim Polska weszła do Unii, zrezygnował z polskiego i przyjął niemieckie obywatelstwo. No tak, miał takie prawo, ale teraz tak, mnie interesuje też tutaj klucz konfliktu, czyli, czyli co się wydarzyło właściwie dzisiaj, wczoraj w tej sprawie. Znaczy na no to podstawą było to, że yy, Jugendamt w taki, dość, moim zdaniem, perfidny sposób podszedł mnie, że mam oddać dzieci na dwa tygodnie takiego tak zwanego urlopu dzieci do ta ojca. Tak. I po dwóch tygodniach dzieci miały wrócić do mnie, a dowiedziałam się wczoraj, że jednak dzieci do mnie nie wrócą, bo takie postanowienie wydał Jugendamt. Znaczy takie postanowienie wydał Jugendamt, mimo to, że w poprzednich latach sąd zdecydował, że ma być tak zwany weksle model, tak? Tak. Mhm. I teraz po prostu Pani nie wie co dalej robić? Tak. Nie ma... Właśnie jestem w takiej sytuacji, że nie wiem co w tej sytuacji y, zrobić. No staram się zrobić wszystko, żeby dzieci jednak wróciły do mnie. Oczywiście. A mam takie pytanie. szuka Pani pomocy na przykład w konsulacie Generalnym w Hamburgu? To znaczy staram się. Jeszcze się nie kontaktowałam. Mam zamiar zrobić to jutro. Tak. Jestem ciekawa właśnie, co konsulat w tej sytuacji mi poradzi. Ja jestem przekonany, że... słyszałam dużo nieprzyjemnych opinii na temat, że polski konsulat nie chce się mieszać w takie sprawy. Znaczy nie, ja pani powiem doświadczenie, że to są pomówienia medialne. Ja akurat mam bardzo pozytywne doświadczenia z konsulatem. Może, no, zobaczymy, no, okaże się jutro. Tak, yy, wydaje mi się, że Pani pomoże, dlatego że tutaj chodzi o polskich obywateli i, i proponowałbym nie brak przykładu z YouTube i innych tutaj różnych yy, odnośnik, odnośników medialnych, dlatego że, że to są informacje zmanipulowane, tak, ale. Mam taką nadzieję. Tym bardziej, że moje dzieci mają podwójne obywatelstwo. Nie tylko niemieckie, ale mają też polskie obywatelstwo. Oczywiście. I teraz tak. E, wiem też, Pani mi przed autystą powiedziała, że Pani ma problem z adwokatem. No jest taki problem, bo mam niemieckiego adwokata i on jest troszeczkę taki... E, to znaczy nie działa w taki sposób, w jaki ja bym oczekiwała. E, rozumiem, to my postaramy się również w tej sprawie nawiązać kontakt z innym adwokatem i po prostu adwokata zmienić, albo po prostu jakoś inteligentnie tego adwokata pouczyć, Aczkolwiek tutaj, jeżeli on ma tylko bohaterstwo niemieckie, to nie wiem, czy on będzie do końca uczciwym, tak, człowiekiem. Tak, tak, tak. bo ja po prostu się czuję dyskryminowana ze względu na to, że jestem <śmiech> taką. No tak. Podstawa. Ale tak ogólnie Jugendamt, co pani zarzuca w tej nowej sprawie? Czy po prostu nie ma na podstawie e, opinii psychologa, do którego się zwróciła pod naciskiem właśnie Samtu e, i przedszkola, do którego chodzi mój synek. Tak że e, powinnam, e, że nadawał się do grup, do integracyjnej grupy. Znamy to, tak. E, I pojechałam z nim do psychologa i na podstawie opinii psychologa, który tam pół godziny spędził z moim synkiem, bo stwierdził, że jestem nadopiekuńczą matką, że dziecko jest jakby mające 4,5 roku, jest o pół roku jakby cofnięte w rozwoju. Tak. I to jest taki zarzut stawiany mi, że nie jestem w stanie zapewnić odpowiednie Opieki dzieciom. To też, podkreślę to, że mam super opinia w szkole u mojej córki. Rozumiem. Bo mam to nawet na papierach. To teraz opinia tak. Opinia w szkole hmm. jest y, super. My, bardzo dobrze. My, oczywiście, tą sprawę będziemy monitorować. Bardzo dobrze, że ty nie ma tutaj przeciwko pani jakichś nie wiem, błastych zarzutów, tylko pretekst Jugendamtowski, tak. E ma na celu doprowadzić do konfliktu rodzinnego. Bardzo dobrze, że pani chce tę sprawę załatwić e, ugodowo, tak? E, tylko pani interesuje powrót dzieci do domu, a nie jakieś pranie, pranie brudów. I również e, my, jako Stoprzę będziemy w stanie monitorować. Położymy pani w nawiązaniu z kontaktu z dobrym adwokatem i wiadomo, tak jak każdemu rycowi mówię. Fundamentem do wygrania sprawy w sądzie jest dobry adwokat. Jeżeli mamy takiego adwokata, adwokat e, postawi odpowiedni wniosek. Następnie możemy podejmować różne inne kroki e, polityczne czy, czy nawet medialne. Tylko to, to zależy od sytuacji. Zależy jaki opór będzie nastawiał Jungenland i jaki będzie nam dawał argumenty żeby po prostu go zwalczać, tak? I, i, tak. I, ale to trzeba wszystko robić rozsądnie i, i nie radykalnie. Oczywiście, tak biorą. Tak, także... Tak. Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać na koniec? To znaczy, po prostu to bym chciała dodać na koniec, żeby polskie rodziny uważały tak. na to i nie zwracały się o pomoc do Jugendamtu, bo Jugendamt nie, na pewno nie będzie działać na naszą korzyść, hmm. tylko przeciwko nam. Tak. To moja taka deklaracja. Może ktoś myśli inaczej, ale po prostu mi się tak wydaje, że niektórzy twierdzą, że Jugend sam działa dla dobra rodziny, a mi się wydaje, że to działa w innym kierunku. Po prostu są tak zwane nasze polskie dzieci. Nie mówię tylko, że nasze tylko polskie, ale w ogóle ogólnie. Po prostu Oczywiście. zgermanizować. Znaczy ma Pani rację tylko, że my jako stowarzyszenie sobie z list takiego nie robimy z Jugendamtu. Dlatego, że my jesteśmy tak zwany antybiotyk, tak? Który, który no, Rozumiem. Który. To by było na tyle. Dokładnie, który chce i ma intencję go podważać, ale wszystko, wszystko zgodnie z, z idea, um, prawa, tak? Oczywiście, a tym bardziej, że z tego co wiem, Unia Europejska też już przemierza się do tego, żeby jakoś rozwiązać ten problem. Dokładnie, dlatego, że problem jest globalny. Tak jak pani, pani powiedziałem kilka minut przy naszą rozmową e, prędzej, że obecnie jest kilka rodziców nowych, którym Jugendamt zabrał dzieci. Oczywiście e, warto napisać e, wspólną ponownie petycję do Parlamentu Europejskiego i powiadomić, że znowu jest kilka nowych spraw, których Jugendamt uprowadził bądź odizolował, tak jak w Pani w przypadku rodzica od dziecka, czy dziecko od rodzica, tak? Ja na przykład uważam, że Jugend tam czytaj w Niemczech jest ponad prawem, ponad sądami, ponad wszystkim. Znaczy takie zdanie mają rodzice, którzy nie wiedzą jak sobie z tym możemy poradzić, tak? Być może. My akurat mamy inne doświadczenie. Artykułów mhm. I właśnie też o tych sprawach z 2008 roku, gdzie to już poszło do Brukseli. Tak. I jakoś to nie wywarło zbytniego echa na Unii Europejskiej, żeby coś z tym zrobić. Może jakieś inne, nowe przykłady zmuszą to, żeby Unia Europejska cały ten system zmieniła. Znaczy wie Pani, naszym celem jako stowarzyszenia jest wygrywać z Unią w indywidualnych sprawach? Rów, również. Wspominam, że w ogóle, nawet Polski, państwo polskie powinno stanąć w obronie swoich obywateli na optynie, bo nie chodzi tylko o Niemcy. Tylko ja pani powiem, że ta, ta sytuacja się bardzo zmieniła, tak? E, tutaj nasze placówki dyplomatyczne pomagają, tak? Wręcz bardzo pomagają i mam nadzieję, że pani się też przekona w swoim przypadku. Mam nadzieję. Tego pani życzę i my pani w tym pomożemy. E, dziękuję pani bardzo za rozmowę. Ja również, dziękuję. Będziemy oczywiście w kontakcie. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.